Minęła szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński. Zapraszam. Statki mogą płynąć przez Ormu spokój jest na wyciągnięcie ręki, tak twierdzi Donald Trump. Iran zaprzecza większości jego wypowiedzi. Giełda kryptowalut Zonda Crypto pod lupą prokuratury do śledczych zgłaszają się kolejni poszkodowani z całej Polski. Można je podziwiać, fotografować, ale zrywać nie wolno. Na Podhalu trwa szczyt kwitnienia krokusów. Cieśnina Ormus jest odblokowana, a porozumienie z Iranem na wyciągnięcie ręki, tak przynajmniej twierdzi amerykański przywódca. Donald Trump udzielił serii wywiadów i opublikował w mediach społecznościowych optymistyczne wpisy na temat zakończenia konfliktu. Iran zaprzeczył jednak większości z jego twierdzeń. Nie podał też szczegółów dotyczących żeglugi przez kluczową dla transportu ropy cieśninę. Ten temat za oceanem śledzi Marek Wałkuski. W serii wypowiedzi i wpisów na Truth Social Trump przedstawiał negocjacje pokojowe z Iranem jako praktycznie zakończone. Oświadczył, że Iran zgodził się na wszystko, w tym na współpracę z USA przy usuwaniu wzbogaconego uranu. Zapewnił, że w kwestii porozumienia pokojowego nie ma już praktycznie żadnych punktów spornych. Rozmowy będą toczyć się przez weekend. Dzieje się wiele dobrego. Trump twierdził też, że Iran przy pomocy Stanów Zjednoczonych usuwa miny z cieśniny Ormus oraz, że zgodził się nigdy więcej jej nie zamykać. Iran zdementował jednak większość twierdzeń, Prezydenta USA, a główny irański negocjator oskarżył Trumpa w prosto kłamstwo. Wypowiedzi Trumpa spowodowały jednak wzrosty na Wall Street i spadki ceny ropy z Waszyngtonu. Marek Wokulski Polskie Radio. Na rynkach nadal panuje optymizm, a to oznacza niższe ceny za paliwo. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, przez weekend cena 95 w Polsce może sięgnąć maksymalnie 6 zł. 3 groszy, a oleju napędowego 7 zł. 7 groszy. Co najmniej 350 milionów złotych tyle mogli stracić poszkodowani przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Jej rzecznik Michał Binkiewicz mówi, że zgłaszają się pokrzywdzeni z całego kraju. Przedmiotem postępowania jest wprowadzenie w błąd wielu osób co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania kryptowalut, a także pranie brudnych pieniędzy. Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia osób pokrzywdzonych. Śledczy sprawdzą teraz jak funkcjonowała giełda i jak obracała pieniędzmi, a Sejm nie zdołał wczoraj ponownie odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Premier Donald Tusk alarmuje, że przez brak regulacji państwo nie ma narzędzi, by zapobiegać takim aferom jak ta z zonda krypto. Prokuratura mogła zacząć działać wtedy, kiedy pojawili się poszkodowani zgłaszający prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przeciwko ich interesom. Rząd zapowiada już kolejne wersje ustawy o kryptoaktywach. To przełomowa decyzja dla organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Sejm przyjął ustawę o krajowym rejestrze oznakowanych psów i kotów, a to oznacza, że właściciele tych czworonogów będą musieli je chipować.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 To są aktualności jedynki. A w nich Węgry i najnowsze powyborcze wieści. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu zostanie zwołane na 9 lub 10 maja. Tego dnia dokona się nad Dunajem oficjalna zmiana władzy po 16 latach rządów Fidesu Viktora Orbana.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 Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozstawiona z numerem trzecim. Miga Świątek przegrała ze startującą z szóstką Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-3, 4-6, 3-6 w ćwierćfinale turnieju tenisowego WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. To była pierwsza impreza, w której Raszynianka wystąpiła pod okiem nowego trenera Francisco Rodza. Świątek triumfowała w Stuttgarcie w latach 2022 23 ale przed rokiem odpadła również w ćwierćfinale. Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w judo. Walcząca w kategorii 63 kg, Angelika Szymańska w pojedynku o brąz w Tbilisi, pokonała przez iPON włoszkę Carlotte Avanzato. Arka Gdynia uległa Kingowi Szczecin 78-91 do 91 w meczu 27. kolejki ekstraklasy koszekarzy. Wagę tej wygranej ocenia Mateusz Kostrzewski z Kinga. Spotkały się dwie dobrze grające drużyny, które tą końcówkę chcą zakończyć takim mocnym uderzeniem, bo wiemy, że drużyna Zdyni też walczy o, o top 4, my walczymy o nawet pierwsze miejsce, mamy jeszcze szanse, więc te mecze pod sam koniec są, są, są bardzo ważne i na wagę, na, na wagę złota można powiedzieć, bo wtedy zaczynamy play-offy z przewagą Parkietą. King pozostaje liderem tabeli. Tymczasem w lidze Koszykarek trwa walka o medale. Zawodniczki AJP Gorzów Wielkopolski po raz szósty stanęły na trzecim stopniu podium Mistrzostw Polski. W meczach o brąz dwukrotnie pokonały Ślęzę Wrocław. To jedenasty medal klubu z Gorzowa, ale nadal nie ma on w dorobku złota. Reprezentacja Polski Koszykarek i Koszykarzy 3 na 3 trafiła do trudnych grup w Mistrzostwach Świata, które w dniach 1 i 7 czerwca odbędą się w Warszawie. Rywalkami Polek będą w grupie A, między innymi Mistrzynie Świata i Europy Holenderki, a Polaków w grupie B mistrzowie olimpijscy stokie łotysze W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj rozegrano dwa mecze. GKS Katowica pokonał u siebie Motor Lublin 3-2, a Legia Warszawa zwyciężyła przy Łazienkowskiej Zagłębie Lubin 1-0.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 W większości regionów będzie dziś pogodnie. Trochę więcej chmur na wschodzie, a na Lubelszczyźnie może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 17 w centrum kraju, aż po 20 na południowym zachodzie. Jadro będzie słaby i umiarkowane, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.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 W Częstochowie jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym głównie dobra. Bardzo dobra na krańcach północnych, południowych i na północnym wschodzie. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 6% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka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 Zajrzymy za kulisy. Tam, gdzie wycieczek się nie wpuszcza. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kościoły w Polsce i na świecie. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Dzisiejszą audycję z cyklu Kościoły w Polsce i na świecie zrealizowaliśmy we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim. Tajemnicy Zmartwychwstania nie możemy wyrazić słowami. Nie da się jej też przeżyć przez dzień, dwa, trzy. Mądrość Kościoła sprawia, że ten okres wielkanocny jest rozciągnięty w czasie. U Luteranów po Wielkanocy trwa on sześć paschalnych niedziel. Jak pomaga nam ten czas przeżyć to misterium, jak to wiąże się z naszym życiem, o tym porozmawiam z księdzem Michałem Walukiewiczem, proboszczem parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Już starożytni chrześcijanie mówili o 50 dniach wielkanocnych jako o jednym wielkim dniu pańskim. Każda niedziela tego okresu wyraża tę samą radość z martwych wstania. Jednak mają one swój charakterystyczny rys. Oczywiście, jesteśmy w tym okresie roku kościelnego, który przypomina nam najważniejsze wydarzenia związane z tą powielkanocną historią ukazywania się zmartwychwstałego Zbawiciela, jego uczniom i naśladowcom. Od tej pierwszej niedzieli, de facto, aż po święto zesłania Ducha Świętego, w Kościele luterańskim mówimy, że rok kościelny jest naszą chrześcijańską miarą czasu, czyli jest naszym sposobem przeżywania kolejnych wydarzeń w historii zbawienia od Adwentu, przez Boże Narodzenie, Epifanie, czas pasyjny, Wielki Tydzień, Wielkanoc, o święto Trójcy Świętej przeżywaniem tych najważniejszych wydarzeń związanych z życiem, śmiercią, zmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem Bożego Syna Jezusa Chrystusa i później zesłaniem Ducha Świętego. Ten czas niedziel po Wielkiej Nocy w Kościelu Terańskim no, związany jest z kolejnymi tygodniami, które skupiają się wokół pewnych konkretnych myśli i no, mądrości Bożego Słowa. Pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy w kalendarzu liturgicznym nosi łacińską nazwę Quasimodo Geniti, odnosząc się do słów z pierwszego listu Piotra, mówiąc, że w zmartwychwstałym Chrystusie jesteśmy jak nowonarodzone niemowlęta. To ta niedziela w historii chrześcijaństwa zachodniego, nazywana kiedyś Białą Niedzielą, była niedzielą związaną z uroczystością chrztu, kiedy dzieciom czy katechomenom Udzielano tego sakramentu, akcentując właśnie ten niezwykły związek nowego narodzenia poprzez działanie Ducha Świętego w Chrzcie Świętym ze zmartwychwstałym Panem. Ta niedziela mówi o tym, że właśnie poprzez spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, każdy człowiek może być odrodzony ku żywej nadziei. I świadectwem tego, przypomnieniem tej nadziei jest właśnie chrzest, w którym każdy i każda z nas został obdarowany, jest tą Bożą obietnicą, w której żyjemy. Ta niedziela wprowadza nas w te kolejne niedziele. Druga nosi łacińską nazwę Misericordias Domini, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego, ale ona nazywana jest często także Niedzielą Dobrego Pasterza, ponieważ to właśnie wtedy towarzyszą nam te dobrze znane historie biblijne mówiące o Jezusie właśnie jako dobrym pasterzu, przypominające o tym, że poprzez zmartwychwstałego Bożego Syna Bóg wkracza w historię życia każdego człowieka, który jest zagubiony, może przestraszony, niepewny swojej przyszłości i pokazuje Jezusa Chrystusa jako Tego, który chce nas prowadzić. Trzecia niedziela po Wielkiej Nocy nosi łacińską nazwę jubilate. Jubilate, czyli cieszcie się, radujcie się, bądźcie weseli. No, w dzisiejszym świecie to nie jest łatwe wezwanie, albo przynajmniej ta nasza radość często ona jest na tyle ulotna, na tyle nietrwała, że ona trwa zawsze krótko, albo że jej podstawy są nietrwałe i, i bardzo, bardzo wątłe. Natomiast ta niedziela przypomina właśnie o tym, że to wiara w zmartwychwstałego Chrystusa jest najlepszym powodem do radości i szczęścia każdego człowieka. Jeśli mówimy radujcie się w Chrystusie, cieszcie się w Nim, to jest to ta radość z bycia tym nowym stworzeniem. To jest ta radość, której tak naprawdę nawet trudy codziennego życia nie są nam w stanie tej radości odebrać. To jest wezwanie do wysławiania Boga za to, że w Nim znajdujemy oparcie wtedy, kiedy jesteśmy słabi to w Nim jest nasz ratunek, jest nasza nadzieja, jest nasza ufność. Alleluja, alleluja. niedziela nosi łacińską nazwę kantate, czyli śpiewajcie. Śpiewajcie Panu nową, Mówił psalmista. Jest takie starożytne powiedzenie, bis oret qui czyli podwójnie się modli ten, kto śpiewa. Ta niedziela przypomina o tym, czym może być śpiew w naszym życiu. Jak ważną rolę odgrywa śpiew także ten, który towarzyszy nam podczas naszych nabożeństw. Tu Kościół luterański ma przepiękną kartę w tej no, historii także muzycznej, zaczynając od Marcina Lutra, przez kolejnych wielkich twórców, Jana Sebastiana Bacha czy Jerzego Fryderyka Händla. Kolejne pokolenia twórców przyczyniały się do rozwoju muzyki chrześcijańskiej, do wydawania kolejnych kancjonałów, czyli śpiewników kościelnych, które były dla minionych pokoleń nie tylko źródłem wiedzy o pieśniach czy muzyce jako takiej, ale były też oparciem dla nauki języka ojczystego. W kościele luterańskim często ta niedziela kantate, to niedziela, kiedy spotykają się nasze chóry, kiedy wspólnie chcemy wysławiać Pana Boga naszą pieśnią, kiedy chcemy w ten sposób świadczyć o tym wszystkim, co On dla nas zrobił. Piąta niedziela nosi łacińską nazwę rogate. Proście albo módlcie się. Ona z kolei skupia się na roli modlitwy w życiu Kościoła i w życiu każdego wierzącego. Ta modlitwa, no wiemy, ona może mieć w zależności od okoliczności różny wymiar. Może być modlitwą dziękczynną, może być modlitwą pochwalną, kiedy wysławiamy Bożą Wielkość, błagalną, kiedy prosimy o coś, co jest dla nas ważne. Albo modlitwą pokutną, kiedy wyrażamy naszą skruchę. Ta niedziela, przypomina o tej obietnicy Chrystusa, który mówił, że jeśli będziemy prosić, to zostanie nam dane. Jeżeli będziemy szukać, to znajdziemy. Jeżeli będziemy kołatać, będzie nam otworzone. Ten cykl tych powielkanocnych niedziel kończy się w 40 dniu po Wielkiej Nocy, świętem w wstąpienia Pańskiego. 40 dni po swoim zmartwychwstaniu, kiedy Jezus ukazywał się uczniom, kiedy jeszcze raz przypominał im wszystko to, czego, czego nauczał, Jezus żegna się ze swoimi uczniami i jak wyznajemy, wstępuje na niebiosa po to, by siedzieć po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Wyznajemy, że wywyższony Mesjasz, Zbawiciel, rozpoczyna swoje królewskie panowanie. I świętujemy także i to, że w tym Chrystusie wstałym i w Chrystusie, który wstępuje do nieba, rozpoczyna się nasze oczekiwanie na nowe niebo i nową ziemię, które będą kiedyś naszym udziałem. Ale to nasze wpatrywanie się w niebo, w ślad za odchodzącym Zbawicielem, ono nie jest też takim oczekiwaniem biernym. Kiedy aniołowie stoją przy uczniach wpatrujących się w niebo i mówią, czemu tak stoicie i patrzycie w niebo? To jest takie wezwanie do tego, żeby, żeby być też człowiekiem aktywnym w życiu. Żeby wiara nie była tylko naszym biernym jakby oczekiwaniem na Boże działanie, ale też naszą aktywnością codzienną i do tego także nawiązuje kolejna niedziela, już po wniebowstąpieniu, niedziela ex-audi, czyli niedziela, w której mówimy wysłuchaj nas, Panie. Niedziela związana z prośbą o spełnienie się tej ostatniej, przed wniebowstąpieniem, obietnicy Chrystusa, który mówi, że nie pozostawi swoich uczniów samych, że ześle pocieszyciela, ześle nauczyciela, ześle Ducha Świętego, który uświadomi nam wszystko to, o czym Jezus nam mówił, pozwoli nam to jeszcze raz lepiej zrozumieć i przeżyć. No i tydzień później świętujemy jako chrześcijanie, przecież zesłanie Ducha Świętego, tę historię wielkiej przemiany, metanoi, kiedy w mocy Ducha Świętego ci wystraszeni, zamknięci w jednym domu uczniowie stają się odważnymi, bezkompromisowymi świadkami Ewangelii. To dzień narodzin Kościoła. Mówimy dzień, w którym powstaje Kościół chrześcijański, bo po pokazaniu Piotra w Jerozolimie uwierzyło w Chrystusa i dało się ochrzcić trzy tysiące ludzi. Te pięćdziesiąt dni od Wielkiej Nocy po zesłanie Ducha Świętego są taką drogą Kościoła, który razem z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym kroczy w Nim szukając naszego oparcia, źródeł naszej ufności i nadziei. O okresie paschalnym u luteranów opowiadał proboszcz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Toruniu, ksiądz Michał Walukiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Maciak. Jedynka. Polskie Radio. 20 minut po szóstej jest sobota, 18 kwietnia, i choć to wyjątkowy dzień, to zaczynamy tradycyjnie. Wolny? Wolny.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 razem. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto, sto lat, sto lat, lat niech, żyj, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jejku, jaka wysoka tonacja. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A. Program pierwszy Polskiego Radia, ale zaraz, jak to 100 lat, skoro jedynka właśnie dziś kończy 100 lat? I powiem szczerze, że głos trochę mi więźnie w gardle, gdy pomyślę sobie, że historia, której malutką częścią mam zaszczyt być od lat 13, zaczęła się dokładnie wiek temu. 18 kwietnia 1926 roku w Warszawie o godzinie 17:00 spikerka Janina Sztąpkówna wypowiedziała słowa. Halo, halo Polskie Radio Warszawa. Fala 480 metrów. A ja 100 lat później mówię dzień dobry Państwu w programie pierwszym Polskiego Radia w dniu naszych setnych urodzin. Obiecuję, że po tym chwilowym porannym wzruszeniu głos nie uwięźnie mi na dobre, bo przecież będę z Państwem do dziewiątej. No to co? Od rana świętujemy nasze wyjątkowe urodziny. Urodziny 1 w Polskiego Radia. Pierwszemu programowi Polskiego Radia, który teraz ma stulecie urodzin i słuchaczom Polskiego Radia życzę wszystkiego najlepszego. Stanowicie zdaje się fajną grupę razem. No i trzymajcie się razem dalej. Jerzy Radziwiłowicz. I tych życzeń od znanych i lubianych będzie dzisiaj wiele, ale te najważniejsze płyną do nas już od wielu dni, od Państwa i od rana. Nasz telefon także dla Was, dla najlepszych słuchaczek i najlepszych słuchaczy na świecie. 22 139 22 02. Jesteśmy też na Facebooku. No to co, rozkręcamy te urodziny? Nie trzeba zakładać pięknych sukienek i eleganckich garniturów? Można tańczyć w szlafroku. Aha i Take On Me w urodzinowej, wolnej sobocie z jedynką. dobry. Z okazji stulecia życia Państwu kolejnych stu lat, wszystkiego najlepszego dla Państwa, dla wszystkich prowadzących. Życie fajnych słuchaczy, fajnej muzyki, małych przykłaniających się Ostrów, Dziękujemy panie Mariuszu, czekamy na więcej. 22, 139, 22, 02. Dziś rzeczywiście ta jedna data 18 kwietnia 1926 roku jest najważniejsza początek historii jedynki. I jeszcze nie raz tę datę dziś będziemy wspominać, ale sprawdźmy, co jeszcze wydarzyło się kiedyś tego dnia. 18 kwietnia kalendarz jedynki. W 2022 roku zmarł Andrzej Korzyński, kompozytor, aranżer, organista i pianista, autor muzyki do wielu filmów i seriali. Stefan bardzo nie lubił jak ktoś mówił, nie to nie ma sensu i, tego, i on był autorem, dość często się przypomina jako jedno z takich pomysłów opozycyjnych, to było doświadczenie i przyszłość. W 2021 roku zmarł Stefan Bratkowski, dziennikarz, pisarz i publicysta. Dziś rozpoczyna się nowa era w stosunkach Polski ze Stanami Zjednoczonymi, których symbolem jest ten kontrakt. Ten samolot rzeczywiście lata, miałem okazję przekonać się o tym osobiście. Umożliwi nam efektywną obronę własnej przestrzeni powietrznej. W 2003 roku Polska podpisała kontrakt na zakup 48 amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Einstein pożenił czas i przestrzeń, już nie istnieją one oddzielnie, tylko jest pojęcie czasoprzestrzeni i tym pojęciem trzeba operować, a nie oddzielnie czasem i przestrzenią. W 1955 roku zmarł Albert Einstein, fizyk teoretyczny, laureat Nagrody Nobla, twórca teorii względności. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków w podobny sposób pojmuje cele, do których powinniśmy zdążać. Nosi w sercu ten sam ideał ojczyzny. W 1927 roku urodził się Tadeusz Mazowiecki, dziennikarz, publicysta, polityk, od 24 sierpnia 1989 roku do 4 stycznia 1991 roku premier Rzeczpospolitej Polskiej zmarł w 2013 roku. W 1926 roku regularną emisję rozpoczął program pierwszy Polskiego Radia. Rozległy się w eterze słowa Halo, Halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480 metrów, zapowiedziane przez pierwszą spikerkę Polskiego Radia Janinę sztąp -Gównę. Było to ogromne wydarzenie, ono się odbiło w całej Europie wielkim echem Rzeczywiście został postrzegany Chrobry jako no, władca wielki W 1025 roku w katedrze gnieźnieńskiej Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia 18 kwietnia urodziny ma też mój brat, proszę wybaczyć, prywatę, najlepszego młody. No ale oczywiście ma je także radiowa jedynka i to nie koniec kalendarium, drodzy państwo, bo po siódmej wrócimy do pamiętnego 1926 roku, kiedy zaczęła się nasza historia, ale to był bardzo ciekawy rok i sprawdzimy, co jeszcze właśnie. Oprócz powstania programu pierwszego polskiego radia wtedy się wydarzyło. No ale w taki dzień jak dziś, czyli w dzień setnych urodzin, no to życzeń stu lat chyba już nie wypada składać, więc jak po powinny brzmieć życzenia dla takiej dziarskiej stulatki jak jedynka? No chyba długie życie. No na pewno jakaś wypłata pieniężna. Po prostu szczęścia, zdrowia, żeby wszyscy go tam kochali i rodziny miało spoko. Przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i chęci do życia. Zdrowie wiadomo, najważniejsze. No pogoda ducha, żeby był pozytywny i żeby mu się chciało. No i właśnie tej chęci do życia. Żeby pomimo tego swojego wieku, żeby dalej był taki radosny. Tego, żeby był otoczony osobami, które taką osobę kochają. No i szczęśliwych chwil, jakichś ekscytujących momentów w życiu. Marzena nowicka Grzebicki trener etykiety w Akademii Monte Marco. Co do zasady nie życzycie się 200 lat. Jako samo określenie to 100 lat funkcjonuje, więc czego życzyć, jak już to 100 lat minie? Musimy jednak troszkę zapoznać się z aktualną sytuacją, żeby nasze życzenia jednak były tymi, które sprawią jak największą radość, a zarazem tak jak prezent powinien być przemyślany i dedykowany dla danej osoby, tak samo życzenia powinny wypływać z głębokiego przemyślenia, a nie wyświechtanych formułek. Tak się, słuchajcie, złożyło, że to my obchodzimy 100 lat. Chcielibyście coś nam życzyć? No, żebyście żeby nie powielali narracji głównych, tylko szukali niszowych tematów, które zainteresują ludzi, pokażą pod prąd czy z tę perspektywę. Szczerze wszystkiego super ekstra, żeby to było, bo to jest polskie radio, więc no... Uh. Przede wszystkim energii, super pracowników i słuchaczy, którzy cały czas wzrastają, i tych stałych, i tych nowych żeby się radio rozwijało, radości z tego co robicie i świetnej muzyki. Powodzenia, że wam się nadal tak dobrze powodziło. No, dużo słuchaczy, dużo słuchaczy. Ja bym bardzo pragnęła i życzyła tego, żeby nigdy nie przeminęła moda na radio, bo wiemy, że media ulegają jednak różnym modom. Kiedyś często wysyłaliśmy listy, teraz już piszemy maile i smsy, czyli jednak technologia zmienia to, co nam jest potrzebne, ale ja bardzo wierzę w to, że żadne wideo, social media najnowszej generacji telewizji nie pokonają radia. Głos ludzki ma tak niesamowitą moc, że ja życzę i liczę na to, że tak jak powiedziałam, moda na radio nigdy nie przeminie i radio będzie z nami wszystkimi od samego początku do końca 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bo naprawdę ono jest nam bardzo potrzebne. Oby tak dalej, tak? Jesteście świetnym radiem, więc wszystkiego dobrego po prostu życzę. Bardzo dziękujemy, ale życzeń dziś będzie jeszcze więcej. Urodziny jednym królecie Polskiego Radia. Jedynko droga. Wszystkiego dobrego w imieniu zespołu czerwonej Gitary. Trzymajcie poziom muzyczny tak długo, jak to jest możliwe, bo jesteście znakomitym radiem. Dziękuję Wam pięknie. Do zobaczenia i jeszcze raz 100 następnych lat. Jerzy Skrzypczyk. Życzą nam dziś znani i lubiani, ale życzenia płyną także od Państwa. Dzień dobry, chłania się Dominik z północy. W sprawie urodzin radiowej jedynki, no to jak najbardziej wszystkiego najlepszego. Jak to mówi redaktor Wydrych, niechże się Państwu darzy. Pozdrawiam serdecznie. Niech i nam, i niech Wam, drodzy Państwo, się darzy. I niech jedynka gra następne 100 lat. Niech gra wasze radio. Radio Jedynka, Gra od stu lat. Szmat czasu trzeba przyznać, w czasie którego Polskie Radio wędrowało po mapie Warszawy od czasu swojego powstania, więc skoro to urodziny, to teraz na taką historyczną wycieczkę państwa zabierzemy. Kredytowa, zielna narbutta, Plac Unii Lubelskiej. Polskie Radio to nie tylko nasza obecna siedziba przy Alei Niepodległości w Warszawie, ale adresów, przy których tworzyła się ta nasza historia jest więcej. I te najważniejsze wraz z naszym redakcyjnym Kolegą realizatorem Krzysztofem Saganem, który o Polskim Radiu wie dosłownie wszystko, odwiedziła Ania Zakrzewska. Przed Polskim radiem była na, Narbuta tak zwana próbna stacja prowadzona przez inżyniera Rudniewskiego. Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa... Polska. Dziś pod adresem Narbutta 29 znajduje się blok mieszkalny. Sto lat temu to był pałacyk. To wyglądało zupełnie inaczej niż to, na co teraz patrzymy. Tak, to było takie zabudowanie typu dworkowego, taki dworek. Ale jak tutaj podejdziemy sobie kawałek, to zauważymy przede wszystkim kwestia okien. Można policzyć liczbę okien na parterze, na obrazku tutaj na tablicy. Pamiątkowej, która się od 2015 roku na tym budynku znajduje, która informuje o tym, że tutaj właśnie narodziło się radio. Więc jest taki szkic przedstawiający, jak to wyglądało 100 lat temu. Można to porównać z tym, jak wygląda dziś. Te pierwsze nadawania były nieregularne, były to tylko próby z jednej strony sprzętu nadawczego, z drugiej strony połączone to było z próbami studyjnymi, które też szły w ET. i przez te dwa tygodnie do 18 kwietnia do no to był taki program przygotowawczy można by powiedzieć, jeszcze sprawdzano ustawienia mikrofonu, te wszystkie połączenia między budynkiem przy Narbutta a budynkiem przy Kredytowej, gdzie jeszcze się też dzisiaj znajdziemy. Musiały istnieć tak, żeby ten sygnał tutaj docierał. Ale ulica Narbutta to nie jedyne miejsce w Warszawie, z którym było związane Polskie Radio. Teraz przejdziemy się na ulicę Kredytową. Tak, gdzie mieściło się, można też powiedzieć serce radia, że znaczy jedno z dwóch serc, no bo sercem był i nadajnik i sercem było studio, więc teraz przejdziemy do tej części studyjnej. No to ruszamy. Idziemy. 18 kwietnia było otwarcie oficjalne radiostacji, w której jeszcze nie brałem udziału, a 26 już stanąłem przed mikrofonem jako speaker polskiego radia. I wówczas zapowiedziałem, halo, halo Polskie Radio Warszawa. Jesteśmy na miejscu przy Kredytowej 1. Dziś budynek, na który patrzymy to Muzeum Etnograficzne. 100 lat temu siedziba Polskiego Radia. Tak, aczkolwiek no, nie ten cały budynek, no bo jednak budynek jest dość ogromny. Było to towarzystwo kredytowe ziemskie, które wynajęło kilka pomieszczeń dla polskiego radia. To takie reprezentacyjne miejsce w śródmiesięciu, czego w sumie nie można było powiedzieć o, o Mokotowie i Norbutta. Do studia radiowego wchodziło się od podwórka, czyli nie tak jak do Muzeum Etnograficznego od ulicy. Wchodziło się od tyłu. Na pewno tu pojawiał się Jan Kiepura. Z tego co pamiętam, chyba też Hankce odonównie się zdarzyło. Ale nie tylko muzycy występowali tutaj przed mikrofonem, ale też aktorzy. Aleksander Zelwerowicz, Stefan Jaracz czy Zygmunt Nowakowski. No budynku, do którego później się przeprowadziło radio przy Zielnej 29 już w tej chwili w ogóle nie ma. Budynku przy ulicy Zielnej już nie ma, ale za to jest budynek przy Alei Niepodległości, w którym dziś działa między innymi, Radiowa jedynka. I teraz przejdziemy się tam i przyjrzymy się, Kulisom pracy współczesnego radia. Tak, tutaj właśnie Polskie Radio ma swój dom już od kilkudziesięciu lat i na wycieczkę po tej naszej obecnej siedzibie zaproszę Państwa za godzinę. To będzie taka krótka wycieczka, dłuższa, zdecydowanie dłuższa, po dziewiątej w jedynym takim miejscu. Dziś jedynym takim miejscem będzie właśnie siedziba Polskiego Radia. No warto też dodać, że już po uruchomieniu, już rok po uruchomieniu stacji Warszawa powstały rozgłośnie regionalne w Krakowie, Poznaniu i Katowicach, potem w Wilnie i we Lwowie. No a dzisiaj dzięki internetowi, no to słychać na przecież na całym świecie. To wolna sobota z jedynką w wyjątkowym dniu setnych urodzin jedynki. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia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 Never ending story Turn around, Look at what you see She made Branding Story, niech taką historią będzie radiowa jedynka, która dzisiaj świętuje swoje stulecie. Z tej okazji zabieramy Państwa teraz na wycieczkę do naszej siedziby, czyli przy Alei Niepodległości w Warszawie, bo byliśmy już w tych historycznych miejscach związanych z Polskim Radiem. To teraz czas, żeby odwiedzić miejsce, gdzie Polskie Radio ma swój dom już od kilkudziesięciu lat. No to otwieramy drzwi, wchodzimy po schodach takiej reprezentacyjnej klatki schodowej na pierwsze piętro i... Serce radiowej jedynki bije na pierwszym piętrze budynku głównego przy Alei Niepodległości 77. To tu znajduje się większość redakcji, które pracują na efekt antenowy naszej stacji. Na początek zajrzymy może do redakcji sygnałów dnia. O, Daniel wraca z programu. To jest właśnie ten słynny pokój, szanowni państwo, numer 105. Żeby go otworzyć, to ja przekładam swoją kartę magnetyczną. No właśnie, i teraz mogę wejść. Sezamia, otwórz Tak jest, wchodzimy. Światło się zapala. I pierwsze, co robię, podchodzę z lewej strony, jest ekspres do kawy. Ekspres do kawy, sprawdzamy, czy działa. Możesz się nagrzewać. Jest dziewiąta sześć, ale wasza praca po skończeniu się sygnału dnia wcale się nie kończy. No nie, w, w zasadzie to, to się wszystko zaczyna, bo tutaj się rodzą pomysły. Każdego dnia mamy kolegie redakcyjne, musimy ustalić sobie, co następnego dnia, dnia będzie w sygnałach dnia. A tutaj, o, słychać. To są dźwięki, które sobie dzisiaj zgrywają, które były potrzebne do audycji na temat otwarcia sezonu motocyklowego i teraz tak, ja sobie go archiwizuję, czyli zapisuję tutaj w naszym systemie, który się nazywa Dalet, dźwięk mo to cykl, tak? Proszę mi wierzyć, to się zawsze przydaje. Jeśli się nie przyda w przyszłym roku, to może za dwa, za trzy lata. Proszę, znowu, znowu telefon. Tak. No to proszę no. pracować. Herbatę przynieść? Nie, no błagam, ja sobie sam robię. A teraz odwiedzimy pokój 117, czyli Naczelną Redakcję Sportową. Zobaczymy, czy ktoś tu jest. No i oczywiście od razu widać i słychać, że jest to redakcja sportowa, mecz widzę tutaj i słyszę, że leci i jest i Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Widzę, że praca w WRE. Tak, jeden mecz w telewizorze, bo w radiu często oglądamy telewizję. Ale też pracujemy nad dźwiękiem, nad dźwiękiem na jubileusz właśnie stulecia radiowej jedynki. I co to za dźwięk? To jest akurat Tadeusz Pyszkowski i Tadeusz Cegielski, komentowali finał olimpijski 1972 w Monachium. To, co zwraca moją uwagę, to zawieszony nad, nad drzwiami kosz do koszykówki. Czyli rozumiem, że jest czas i na pracę? I na rozrywkę. Zdarza się, że mamy troszkę takiego czasu i na to, i na to. To co? Rozegramy rundkę? No to gramy. Pierwszy rzucasz? To Twoja. Twoja Moja? Kolej. Dobra, teraz ja. Prawie, ale aj, no to chyba będzie pierwszy w historii wynik 0 do 0 w koszykówce. Chwila, ja się zmachałam, lecę dalej, ja Tobie życzę dobrej pracy. No i Tobie takiej samej celności. A teraz wchodzimy do studia, gdzie zaraz rozpocznie się program w samo południe. Najpierw trzeba się odbić kartą, jak wszędzie. Jest już Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa hejnał. Tak, w bardzo ważnym momencie programu W Samo Południe. Trwa hejnał. Zostały jeszcze dwie minuty hejnał. Potem aktualności i później wszystko jest rozpisane. Czekaj, podejdę z tobą. Jest rozpisane na tym szpiglu, tak to się nazywa, który tutaj mamy. Wszystko, co będzie się działo w programie, jest tu szczegółowo rozpisane. Zaczynam od headów, czyli zajawek, no a później pierwsze wejście. Tam za szybą. Siedzi wydawca, dla którego hejlam. Machamy. Machamy. dzień dobry. Dzisiaj Artur jest naszym wydawcą. On teraz też ma bardzo stresujący moment, bo on zaczyna powoli wyzwaniać reporterów łącza. To Budapest już czeka i Michał Strzałkowski też w kolejce. I Michał ma trzy setki, taniec Szijar kasa unijna. I Michał Strzałkowski też będzie miał trzy setki, ale to później ci jeszcze dopowiem. Dzięki, dzięki. Tam obok Artura siedzi też realizator. Ty jako prowadzący też musisz współpracować. No i mówiąc tak bardzo kolokwialnie, mieć też pewne flow z nim. Tego państwo na antenie nie słyszą, ale w czasie, gdy wypowiada się reporter albo trwa setka, my cały czas ze sobą rozmawiamy. Ty jesteś cały czas? Jestem cały czas. Okej. Okay. Antena? Mówimy na przykład, teraz będzie dźwięk, teraz będę zadawał pytanie, za chwilę łączę. On w drugą stronę też przekazuje mi informacje. Spadło połączenie, Zerwało się. Fundamentalny znak, który zna każdy prowadzący, 19 sekund zostało, to powiem szybko, to ręka w górę, czyli wypuszczamy dźwięk i zaraz to zrobi Marzena posłyszymy sygnał, słyszymy Chopina, zaraz się zaczynają aktualności. Zostało 17 sekund, no to ostatni łyk wody i nie przeszkadzam Ci już w tak pracy. Tak jest, potem sygnał i kolejny materiał. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I do usłyszenia po siódmej usłyszymy się znów z Anną Zakrzewską. Ciekawe, do jakiej redakcji zabierze nas wtedy. Więcej kulisów radia dzisiaj będzie także w jedynym takim miejscu. Artur również dzisiaj na miejscu wydawcy. Maciej realizuje audycję. Panowie, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. A ze śpiewającymi życzeniami na urodziny jedynki dzwoni pani Marzena Storunia. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Nasza radiowa jedynka i w ogóle Radio Polski, niech żyje jak najdłużej. Odkąd jestem na tym świecie, radio jest ze mną i właściwie trzymamy się w parze przez te wszystkie lata, cały czas. Życzę całej redakcji zdrowia, szczęścia, pomysłności, pomysłów na to, jak realizować nasze audycje i być wiernym tradycjom. I nas dobrze opiekować jako radiosłuchaczy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Świętujcie, świętujmy razem. Cieszmy się tym, że mamy własne radio. Tyle lat. Na... Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Jedynka. I wolna Polska. sobota. Z Jedynką za 8 minut będzie siódma. Daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekce sobie ważyłam tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką tę so Cały mnie zorze niezorze mostem nad rzeką Ist Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi Jednak czuję, że w końcu nad Wiślańskie wrócą dni Mokotowskie moje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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Utrudnienia na drodze krajowej nr 11 w województwie opolskim pomiędzy Kluczborkiem a Byczyną. W pobliżu miejscowości Krzywizna doszło do kolizji samochodu ciężarowego i trasa została tam częściowo zablokowana. Wolniej jedzie się w obu kierunkach. Dużo wolniej jedzie się także na innej trasie opolskiej na drodze krajowej nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem. Tutaj na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turawskiego trwa dość uciążliwy remont. Jestnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na krajowej 61 na odcinku Warszawa Legionowo, także na drodze krajowej numer 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznym oraz na starej siódemce pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Stolicą. Spore kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. I tak w Korczowej ciężarówki czekają ponad 11 godzin, w Dorochusku ponad 8, w Medyce ponad 6, w Dołchobyczowie ponad 4, a w Krebennem, Krościenku, Zosinie i Budomierzu około godziny albo dwóch. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Korczowej, a także w Dorochusku. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.